Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział 20. I stało się z onych dni dnia jednego, gdy uczył lud w kościele i kazał Ewangelię, że nadeszli przedniejsi kapłani i nauczeni w piśmie z starszymi. I rzekli do niego mówiąc, powiedz nam, którą mocą to czynisz, albo kto jest ten, co ci dał tę moc. A on odpowiadając, rzekł do nich. Spytam i ja was o jedne rzecz, a powiedzcie mi. Chrzest Jana byli z nieba, czyli z ludzi, a oni myślili sami w sobie, mówiąc, jeśli powiemy z nieba, rzeczy, że czemu żeście mu tedy nie wierzyli? Jeśliż zaś się rzeczemy z ludzi, wszystek lud ukamionuje nas, ponieważ zapewne mają, że Jan jest prorokiem.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 Zatem on im rzekł, oddawajcież wtedy, co jest cesarskiego cesarzowi, a co jest Bożego Bogu. I nie mogli go podchwycić w mowie jego przed ludem, a zdziwiwszy się odpowiedzi jego, umilknęli. A przyszedłszy niektórzy z Saduceuszów, którzy przeczą i mówią, iż nie masz zmartwychwstania, pytali go, mówiąc, nauczycielu, Mojżesz nam napisał, Jeźliby komu brat umarł, mając żonę, a umarłby bez dziatek, aby brat jego pojął one żonę, a wzbudził nasienie bratu swemu. Było tedy siedm braci, z których pierwszy pojąwszy żonę, umarł bez dziatek, a pojął wtóry one żonę, a umarł i ten bez dziatek. Potem ją pojął i trzeci, także i oni wszyscy siedmiu, a nie zostawiwszy dziadek, pomarli. Po wszystkich też umarła i ona niewiasta. Przetoż przy zmartwychwstaniu któregoż z nich ona będzie żoną, ponieważ siedmiu ich miało ją za żonę. Wtedy odpowiadając, rzekł im Jezus – Synowie wieku tego żenią się i za mąż wydają, ale ci, którzy godni są, aby dostąpili onego wieku i powstaną od umarłych,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 i pierwsze stołki w burznicach, I pierwsze miejsca na wieczerzach, Którzy pożarają domy wdów, A to pod pokrywką długich modlitw. Cić odniosą cięższy sąd,